Historia Żywa. Car Piotr I Wielki zasłynął jako zwycięzca Wielkiej Wojny Północnej toczonej w pierwszych dwóch dekadach XVIII wieku. Także jako budowniczy rosyjskiej floty i przede wszystkim jako ten, który zeuropeizował Rosję i uczynił z niej mocarstwo. Ale dziś w 14 odsłonie historii żywej poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem od Rusi po Rosję opowiemy o tym jak Piotr I zmienił losy Królestwa Polskiego, jak i dlaczego podporządkował sobie Rzeczpospolitą w latach 1699-1725, czyli do swojej śmierci. Pierwszy w historii szczyt polsko-rosyjski odbył się w Rawie Ruskiej w 1698 roku, rok po wyborze Sasa Augusta II na króla Polski z ingerencją Moskwy. Car Piotr I i August II zorganizowali turniej w Piciu, ale przede wszystkim przygotowywali plany wspólnej wojny przeciwko Szwecji. Ta wojna, zwana Wielką lub Trzecią Wojną Północną, rozpoczęła się w 1700 roku. Rzeczpospolita Obojga Narodów pozostawała neutralna na starcie, ale faktycznie znaczna część walk toczyła się na jej terytorium. Tymczasem tzw. Tak republikanci litewscy walczący z dominacją sojuszników szwedzkich, czyli Sapiechów w Wielkim Księstwie Litewskim, podpisali z Rosją dwa sojusze, oddając się Piotrowi w opiekę. Początkowe sukcesy Szwedów w wojnie doprowadziły do obalenia Augusta II i wprowadzenia na tron Polski proszwedzkiego Stanisława Leszczyńskiego w 1704 roku. Zwycięska bitwa Rosji nad Szwecją pod Połtawą w 1709 roku spowodowała, że Piotr stał się panem Europy Wschodniej, a August II wrócił na tron Polski. SAS nie chciał się dzielić władzą ze szlachtą. W rozgrywkach z narodem szlacheckim wspierał go z użyciem intryk Piotr I. Finałem Sejm Niemy 1 lutego 1717 roku i Rzeczpospolita sparaliżowana wpływami rosyjskimi. W odpowiedzi opozycja do króla zwróciła się w stronę Austrii. Został podpisany układ w Wiedniu w 1719 roku. Polscy hetmani opowiedzieli się jednak przeciwko temu sojuszowi. Rok później w Poczdamie car Piotr I i Fryderyk Wilhelm, samozwańczy król Prus, zawarli pierwszy w historii pakt gwarantujący współpracę w tym, aby, i tu cytat, Rzeczpospolita zachowała w nienaruszonym stanie swoje wolności, zwyczaj konstytucje, prawa i przywileje. Ale dlaczego i czemu miała służyć ta kuratela nad suwerennym państwem? Historia Żywa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 Witam serdecznie. Dziś moim zdaniem, panie profesorze, o bardzo zdumiewających czasach w naszej historii, bo elekcja króla Polski pod patronatem cara, pierwszy w historii szczyt polsko-rosyjski, jego cel wojna ze Szwecją, no i pierwszy w historii układ rosyjsko-niemiecki o kurateli nad Rzeczą Pospolitą. Powiedziałam zdumiewające czasy. Czy ten przymiotnik zdumiewające to dobry przymiotnik? No, każdy może dobrać taki, jaki uzna za stosowny po lekturze pamiętników, czy spisanych przez historyków opowieści o tym okresie. Ja użyłbym określenia kluczowy okres dla naszych stosunków, dlatego, że to jest ten okres między 1700 a 1721 rokiem, kiedy trwała tak zwana Wielka Wojna Północna i na końcu tej wojny powstaje nazwa nowa państwa Imperium Rosyjskie, tak się właśnie nazywa z woli Piotra I 1721 roku, w ciągu tych 21 lat zwycięskiej wojny ze Szwecją uprzedmiotawia Rzeczpospolitą. Polska od tego czasu jest w cieniu Rosji. Nie jako rywalka, raz słabsza, raz mocniejsza rywalka, tylko po prostu jako dependencja, jako kraj zależny od Rosji. A jak wiadomo, ten okres nie kończy się na czasach panowania Piotra I, ale borykamy się z jego spuścizną po dzień dzisiejszy. To właśnie kwestia dominacji Rosji nad Europą Wschodnią rozstrzyga się w tych miesiącach w czasie wojny Rosji przeciwko Ukrainie, wspieranej m.in. przecież przez Polskę mocno. Ta kwestia wciąż wywodzi się z obawy naszej, powracającej i ugruntowywanej przez wieki, że Rosja chce panować nie tylko nad Kijowem, ale że raz opanowawszy Kijów robi to, co zrobił Piotr w czasie Wielkiej Wojny Północnej. Instaluje swoje wpływy, dominację, a w końcu na miejsce tej dominacji nad Warszawą, nad Polską przychodzi pomysł rozbioru. Polski, Likwidacji państwowości polskiej, bo to jest nasze doświadczenie, które zaczyna się wraz z Piotrem, idzie przez Katarzynę II i prowadzi do 123-letniego okresu zaborów, później nowych form agresji ze strony Rosji już sowieckiej i zależności od komunistycznej formy której rezultatem jest także PRL, państwo zależne od Rosji przez 45 lat, a z którego przecież wywodzimy się w ogromnej większości. To są problemy, które nie zniknęły, które są w jakiejś mierze z nami, które nas niepokoją, a więc jeśli miałbym użyć jednego słowa, dla tej epoki, którą dziś omawiamy, to użyłbym słowa przełomowa. A jaką rolę w tych przełomowych czasach odegrał w tej historii król polski August II, który został wybrany dzięki ingerencji cara Piotra I, mając jego poparcie, uczestnicząc w pierwszym w historii szczycie polsko-rosyjskim w Rawie Ruskiej w 1698 roku? W czasie poprzedniego naszego spotkania użyłem chyba określenia, jeśli dobrze pamiętam, nieszczęsny. Tak, e, tak, oczywiście. Do określenia tego króla i roli, którą odegrał właśnie, tej, o którą pyta pani redaktor. Nie jest może zupełnie tak, że można stwierdzić, jakoby był on wybrany na skutek woli Piotra, Car istotnie ingerował. Elekcje, ale nie to było chyba najważniejszym powodem sukcesu Augusta II, ale cały splot okoliczności, w których późno przysłany list już w trakcie, kiedy właściwie losy elekcji były rozstrzygnięte, list Piotra nie miał znaczenia decydującego. Raczej wyrażał pewną intencję Piotra, żeby no, zaznaczyć wolę Rosji w 1697 roku. To była jeszcze raz, to podkreślę, wolna elekcja Niestety ostatnia wolna elekcja w naszej historii, pełna ingerencji obcych mocarstw, ale żadne z nich nie zdominowało do końca głosów szlacheckich. August II wyłania się wobec tego jako mniejsze zło dla niektórych, na przykład dla Austrii, dla Rosji jako kandydat może mało znany, ale w każdym razie na pewno nie stanowiący jakiegoś zagrożenia. Piotr poznał Augusta II wracając ze swojej Grand Tour, ze swojego wielkiego objazdu Europy Zachodniej, w szczególności Północnej. Początkiem tej tury był dyplomatyczny zamysł wzmocnienia Ligi Antytureckiej z Austrią, w której Rosja wspólnie z Austrią mogłaby skutecznie dokonać rozbioru Imperium Osmańskiego w Europie. Nie udało się w pełni ta wizyta w Wiedniu Piotra, ale znacznie większe skutki miały wizyty Piotra następujące także w czasie tego objazdu bezprecedensowego. Nigdy wcześniej carowie nie wyjeżdżali z Rosji. Chyba, że w czasie kampanii wojennych. Otóż te skutki miały charakter cywilizacyjny. Odwiedzenie portów północno-niemieckich, w szczególności portów holenderskich i wizyta w Anglii płynęły na wyobraźnię Piotra, że oto zachodnią technologią importowaną na masową skalę do Rosji można Rosję odgórnie, szybko i energicznie zreformować, zmodernizować i uczynić potęgą niepobitą na całym kontynencie europejskim. I z tą myślą wraca do Rosji, zwłaszcza, że dobiegają go niepokojące wiadomości o buncie strzelców. Tych samych, którzy pomogli mu wcześniej dojść do władzy. Ta gwardia moskiewska występuje pod jego nieobecność przeciwko słuchom o właśnie projektach reform. Strzelcy są obrońcami stariny, tego co stare, co tradycyjne w Rosji, a Piotr chce wprowadzać zmiany. Bunt strzelców Piotr spieszy stłumić, ale zatrzymuje się po drodze w Rawie Ruskiej, pod Lwowem i tam spotyka się z Augustem II, by pomówić o planach, o przyszłości, skorzystać z towarzyskiej okazji, gdzie obaj potężni wzrostem i siłą panowie popisywali się swoimi mięśniami. August II był zdaje się silniejszy od Piotra i też zdaje się naprawdę potrafił wypić jeszcze więcej od Piotra, chociaż ten był niezwykle śrubującym rekordy w piciu zawodnikiem, tak bym to określił. Ale to były jedyne triumfy Augusta II nad Piotrem. Obaj panowie przypadli sobie do gustu tyle tylko, że to Piotr użyje Augusta, a nie odwrotnie. Piotr chciał użyć Augusta jako elektora Saskiego do udziału w koalicji przeciwko Szwedom. No bo skoro Piotr jechał do Rosji, wracał do Rosji, żeby ją zreformować, przygotować do wojny, to cel tej wojny był jeden. Wyrąbać sobie okno do Morza Bałtyckiego, do północnej Europy, a to można było zrobić tylko przez wojnę ze Szwecją. Rzeczpospolita wiadomo było, że do wojny nie chce przystępować. Głos decydujący ma tutaj Sejm, szlachta nie chce żadnych wojen, no ale królem Rzeczpospolitej jest August II, elektor Saski, a więc Augustem jako elektorem saskim, jako suwerennym władcą w Saksonii. Może Piotr zawrzeć takie porozumienie. I tego dotyczyły już te rozmowy, które później zostaną skonkretyzowane układem formalnym między Rosją a Saksonią o wspólnym ataku na Szwecję. Oczywiście z punktu widzenia Rzeczpospolitej to była tragedia, bo między Szwecją a Saksonią leży jeszcze taki kraj, który nazywa się Rzeczpospolita i że to właśnie na terenie Rzeczpospolitej, która nie miała zamiaru brać udziału w tej wojnie, będą toczyły się boje. Znów będzie ona niszczona przez tę walkę. Na tym polegało całe nieszczęście dla Rzeczpospolitej tego planu. August drugi myślał, że to, co zapowiadał Piotr, będzie krótką zwycięską wojną, w której zreformowane siły rosyjskie szybko złamią opór szwedów i pozwolą przy udziale kontyngentu saksońskiego zdobyć pływy, zyski w inflantach. Szwedzi zagarnęli je w Rzeczpospolitej w pierwszej połowie wieku XVII i nie oddawali nadal. August II liczył, że tam wykroi coś dla siebie i umocni w ten sposób swoje panowanie także w Rzeczpospolitej. No ale wszystko potoczyło się inaczej. Na tronie szwedzkim zasiadł młodziutki, ale genialny, tylko pod jednym względem, pod względem talentu wojskowego, Karol XII. Pod innymi względami zupełny tempak, prostak i cham. Przepraszam za te brutalne określenia, ale one tak pasują do Karola XII jeszcze bardziej niż do obu pozostałych protagonistów, o których mówiłem wcześniej. Też niesłynących jakimiś wyrafinowanymi obyczajami. Mówię o Piotrze i Augustie. Ale Karol XII, kilkunastoletni, nowy król Szwecji, okazał się geniuszem wojennym i błyskawicznie rozbił armię rosyjską w pierwszej wielkiej bitwie pod Narwą. I szybko przeniósł teren działań wojennych właśnie w stronę Rzeczpospolitej, wciągając ją, chcąc nie chcąc, do wojny. I to doprowadzi do prawdziwej tragedii i Rzeczpospolitej, zwłaszcza i Augusta II. Rzeczpospolita stanie się główną ofiarą wojny północnej, która trwać będzie aż 21 lat. August II musiał uciekać z Polski. Król szwedzki uznał, że Stanisław Leszczyński będzie świetnym królem Polski i w 1704 roku to się dokonało, czego oczekiwał od takiego króla, władca Szwecji. Tego, co mu przyjdzie w danym momencie do głowy, to znaczy liczył na to Karol XII, że miły, kulturalny, inteligentny, doskonale wykształcony Stanisław Leszczyński będzie wykonawcą jego woli na każdym etapie rozwoju tych planów, jakie mogą przejść do głowy królowi szwedzkiemu. I rzeczywiście Stanisław Leszczyński do tego redukował swoją królewskość wtedy, jakoby pod wieloma względami może budzić szacunek jego umysłowość, jego Szerokie Horyzonty to był człowiekiem słabej woli, całkowicie zdominowanym przez swojego szwedzkiego patrona. Przede wszystkim sam fakt, że zdecydował się wystąpić w tej farsie, jaką była pseudoelekcja, No nie, nie było takiego poniżenia Rzeczpospolitej wcześniej, jak to, którego dokonał Karol XII. Nawet jeżeli z późniejszej perspektywy patrzymy naturalnie na Rosję jako na główne zagrożenie, to niewątpliwie sposób, jaki poczynał sobie Karol XII w Rzeczpospolitej, no jeszcze bardziej oburzał obywateli Rzeczpospolitej, no bo przede wszystkim jedynym legalnie wybranym królem na wolnej elekcji był August II, tymczasem pod bagnetami, i muszkietami szwedzkimi jakaś garstka sprzedawczyków zdecydowała się w tej farsie wyborów Stanisława Leszczyńskiego wziąć udział. Była to tylko farsa, smutna farsa, która czyniła z króla Polski marionetkę szwedzkiego zaborcy. Co gorsza, prowadziło to do pogłębienia podziału wewnętrznego w Rzeczpospolitej i na tym polega ten najważniejszy aspekt tragedii, jaką była wojna północna dla Polski i Litwy? No właśnie i swego rodzaju wojna domowa w Polsce. Szansa dla Rosji, bo nie minęło pięć lat jak Stanisław Leszczyński musiał opuścić tron, bo zwycięska bitwa Rosji nad Szwecją pod Połtawą w 1709 roku spowodowała, że to Piotr I był górą i mógł nazwać się panem Europy Wschodniej a August II wrócił na tron Polski. Prawda? Warto może przypomnieć króciutko historię podziałów wewnętrznych w Rzeczpospolitej, które prowadziły do narastającej ingerencji Piotra w sprawy wewnętrzne i stopniowej, ale szybkiej, efektywnej budowy pełnej kontroli Rosji, Piotra jego ambasadorów nad życiem politycznym Rzeczpospolitej. W punkcie wyjścia nie ma jeszcze Rosji. Jest wewnętrzny konflikt na Litwie, w którym z jednej strony występuje dominujący w Wielkim Księstwie Litewskim w ostatnich latach XVII wieku ród Sapiechów, który skumulował przede wszystkim urzędy hetmańskie i podskarbińskie, czyli wojsko i pieniądze, kluczowe elementy władzy, no i przeciwko niemu cała reszta magnaterii szlachty litewskiej z radziwiłami, z Ogińskimi, z Pacami, cała masa też drobnej szlachty przede wszystkim. Ta wojna domowa na Litwie, która się rozgrywa w 1699-1700 roku, kończy się tragicznie dla Sapiehów, pogromem ich wojsk, ale to właśnie prowadzi do utrwalenia podziału, w którym jedna część opinii litewskiej jest skłonna szukać za wszelką cenę poparcia w Rosji, jako czynniku siły bliskim, sąsiednim, by załatwić swoje sprawy, swoje porachunki z sąsiadem wewnętrznym. Chcemy tego z płota pobić, on chwilowo wygrywa, to prosimy sąsiednie państwo, żeby nam pomogło. Do tego się to sprowadza ta logika wewnętrznych konfliktów Rzeczpospolitej i fatalnych skutków dla suwerenności kraju. Otóż to właśnie tak zwani republikanci litewscy czyli jedna ze stronowego konfliktu, o którym mówiłem, wewnętrznego, zawierają w 1702 roku pierwszy układ z Piotrem w imieniu Rzeczpospolitej Litewskiej. I to jest już coś bardzo charakterystycznego, no bo jakby już nie było Unii Polsko-Litewskiej, tylko jakaś osobna Rzeczpospolita Litewska, nieistniejąca legalnie, nikt przecież taki do życia nie powołał formalnie, ani nie uznał, zawiera układ z obcym państwem, czyli z carem, układ, który ma oznaczać współpracę owych republikantów litewskich z Rosją w walce przeciwko Szwedom i przeciwko wewnętrznym wrogom republikantów. Sformalizowany w następnym roku, 1703, w Schlisselburgu, blisko miejsca, gdzie wkrótce powstanie Petersburg, nowa stolica państwa rosyjskiego, traktat ten otwierał drogę do układu, na którego zawarcie naciskał August II. No, ten znajdował się, jak wiadomo, w tragicznej sytuacji. Karol XII, Szwed, wyzuł. Augusta II z wszelkiej władzy nad Rzeczpospolitą pokonał wojska Rzeczpospolitej, broniące jej terytorium. Pokonał wojska saskie, pokonał wojska rosyjskie. August II w ten sposób stara się nakłonić Rzeczpospolitą, żeby formalnie zawarła układ z Rosją sojuszniczy. I do takiego układu dochodzi w 1704 roku. We wsi Preobrażeńskoje, pod Moskwą, gdzie często lubił rezydować Piotr, ten układ zwany Preobrażeńskim oznacza przejście do nowej fazy w stosunkach polsko-rosyjskich, a mianowicie Rzeczpospolita przez swoich legalnych tym razem reprezentantów zawiera układ z Rosją, który pozwala Rosji prowadzić w nieograniczony sposób wojnę na terytorium Rzeczpospolitej. Profesor Andrzej Nowak jest gościem jedynki Polskiego Radia. Mówimy o wielowiekowych relacjach. Polski, Litwy i Rusi. Historia Żywa W 1704 roku we wsi je pod Moskwą, w czasie wojny ze Szwecją, August II zawiera w imieniu Polski układ sojuszniczy z Rosją, zwany Układem Preobrażeńskim. Układ pozwala Rosji prowadzić w nieograniczony sposób wojnę na terenie Rzeczpospolitej. To niebezpieczne porozumienie dla suwerenności Polski, panie profesorze? To jest oczywiście no, z jednej strony jakby wymóg sytuacji, no bo Rzeczpospolita nie jest w stanie obronić się sama w tym momencie przed szwedami. Ale z drugiej strony danie sojusznikowi takiego prawa no, oznacza de facto wyrzeczenie się suwerenności. No, jeżeli Rosja może bez żadnych ograniczeń wprowadzać wojsko, operować nim na terenie Rzeczpospolitej, która nie ma własnych, skutecznych sił zbrojnych w tym momencie, mimo że ma czterech Hetmanów, co jeden to gorszy zresztą w tym momencie. To wiadomo, że klucz do sytuacji politycznej w Rzeczpospolitej został oddany w ręce Rosji. Jeżeli nie Szwecja, to Rosja rozstrzygnie o tym, co się będzie działo w Polsce. Taki był rezultat tego układu. Niektórzy przedstawiciele elit Rzeczpospolitej protestowali przeciwko temu, sugerując, że lepszy byłby układ, w którym Rosja miałaby tylko prawo prowadzenia tej walki per jak się to po łacinie mówiło, czyli poza terytorium Rzeczpospolitej, a nie gdzieś pod Warszawą czy pod Krakowem. No ale nastroje bardzo dużej części opinii szlacheckiej w tym momencie były tak gwałtownie antyszwedzkie, no bo Szwedzi pustoszyli kraj, deptali godność polską na każdym kroku, silniej na pewno niż udało się to do tego momentu Rosjanom. Stąd poparcie w większości opinii szlacheckiej dla układu z Rosją. Niechże nas Rosja wyratuje z opresji. Nastawienie, które daje Piotrowi potężne narzędzie wpływu na sytuację w Polsce. Oczywiście pierwsze lata... Po zawarciu tego układu nie kładają się pomyślnie dla Piotra. Karol XII wciąż wygrywa, dociera do Saksonii, gdzie zmusza Augusta II nawet do abdykacji formalnej. No ale wspomniana przez panią redaktor kluczowa bitwa pod Połtawą w 1709 roku, tam gdzie wciąż toczą się walki w wojnie rosyjsko-ukraińskiej na północ od Charkowa, którego jeszcze wtedy nie było. Ta kluczowa bitwa pod Połtawą w połączeniu z kapitulacją resztek armii szwedzkiej pod Perewołoczną w 1709 roku oddaje zdecydowanie już przodownictwo i przewodnictwo w sprawach politycznych Europy Wschodniej w ręce Rosji. Szwecja, choć będzie jeszcze bronić się długo, aż dość przypadkowej śmierci w starciu pod jedną z twierdz norweskich Karola XII w 1718 roku, to jednak Szwecja nie będzie zdolna już do żadnej efektywnej ofensywy. Piotr co prawda straci na chwilę zdolności szybkiego zakończenia wojny, bo przegra kampanię przeciwko Turcji. Dzięki przekupstwu Piotr uniknął w 1711 roku tureckiej niewoli, ale Rosja na chwilę straciła szansę szybkiego zakończenia wojny północnej. I to było właściwie nieszczęście dla Polski. Pewnym nie tyle współczuciem, ile żalem mówię o klęsce Rosji w wojnie z Turcją. Tylko dlatego, że trwało dalej pustoszenie Polski materialnej, fizycznej. Zresztą to był czas straszliwych zaraz pustoszących całe wsie i miasta. O nieporównanie większej sile zniszczenia niż to, czego doświadczyliśmy COVID. Wszystkie nieszczęścia, które wtedy zwaliły się na Rzeczpospolitą w latach wojny północnej sprawiają, że staje się ona zupełnie bezładnym i bezwładnym zarazem ciałem politycznym, co Piotr stopniowo uczy się wykorzystywać przeciwko Rzeczpospolitej. Nie od razu był takim geniuszem, by wiedzieć, jak od środka opanować Rzeczpospolitą, ale jako jej sojusznik nauczył się tej gry w skomplikowanej bardzo strukturze politycznej Rzeczpospolitej, gry, która pozwala do reszty sparaliżować ten organizm potężny skalą, wielkością. A mianowicie car ustanawia swoich przedstawicieli przy każdym z czterech hetmanów. Przypomnijmy, że w Rzeczpospolitej był hetman wielki koronny i hetman polny koronny oraz hetman wielki litewski i hetman polny litewski. Każdy z nich cieszył się właściwie suwerenną władzą. Od końca wieku XVI systemie władzy wojskowo-politycznej, którą mieli hetmani, no i to czyniło z hetmanów doskonałe narzędzie paraliżowania poczynań króla, jeśli te zmierzały w kierunku wzmocnienia państwa. Hetmani, traktując siebie samych jako strażników odrębności Polski od woli króla, który jest jednocześnie władcą Saksonii, dawali sobą manipulować władzy carskiej, która występowała w roli właśnie ochrony Rzeczpospolitej przed nadmierną Ingerencją ze strony saksońskiego elektora, który akurat tak się składa, jest też wybranym królem. I stopniowo Rosja przybiera postać mediatora między opozycją szlachecką a królem, który chce narzucić swoje zresztą nie najgłębiej przemyślane, chaotyczne, ale jednak próbujące wzmocnić państwo reformy. Kończy się to właśnie Sejmem Niemym w 1717 roku, kiedy ten konflikt który osiągnął swój szczyt między Rzeczpospolitą a królem, Augustem II w 1715-16 roku w postaci konfederacji, bardzo dużej części szlachty przeciwko królowi, to właśnie rosyjscy ambasadorowie występują w roli pośredników, łagodzą stosunki między królem a opozycją. Po to oczywiście, żeby zrealizować swój scenariusz, a więc osłabienia dalszego Rzeczpospolitej, Rosja staje się głównym rozgrywającym wewnętrznym konflikcie. Sejm niemy, co najważniejsze, pomimo swoich do pewnego stopnia reformatorskich zamysłów, no przede wszystkim doprowadza do ograniczenia armii faktycznie na poziomie 12 tysięcy żołnierzy. Formalnie była tam mowa o 24 tysiącach, ale zapomniano pieniądzach, które miały być przewidziane na utrzymanie takiej armii, o korpusie oficerskim. To oznaczało, że no z tych pieniędzy, jakie były przewidywane na tę 24-tysięczną armię, można było utrzymać najwyżej połowę. Rosja miała wtedy w polu 240 tysięcy, Prusy 120 tysięcy. No to pokazuje skalę możliwości obrony niepodległości przez Polskę. Polska była krajem pozbawionym już w tym momencie takich możliwości. Chyba, że zerwałaby z tym patronatem rosyjskim. I August II podejmuje taką próbę. Nie tylko on, ale oczywiście także część polityków Rzeczpospolitej, która no, już nie myśli o Rosjanach, o Piotrze I jako o dobrym patronie, który uwalnia kraj od Szwedów, bo Szwedów już nie ma, już zostali pokonani. Tylko myśli o Rosjanach jako brutalnych okupantach de facto. Wojsko rosyjskie wciąż gospodaruje na ziemiach polskich na mocy tego układu z 1704 roku. Niszczy teren, zasiewy, gospodarkę szlachecką lub ją eksploatuje po swojemu. Czują się jak panowie na terenie Rzeczpospolitej i to budzi w naturalny sposób odruch antyrosyjski. Dzięki temu pojawia się szansa, że może uda się zbudować sojusz króla z Rzeczpospolitą, który uwolni Rzeczpospolitą od tego nacisku Rosji z pomocą zewnętrzną. I tak dochodzi właśnie do podpisania traktatu w Wiedniu, w którym August II, a raczej jego przedstawiciel dyplomatyczny, podpisał taki układ z cesarzem, czyli z Habsburgami, a także ambasadorem, przedstawicielem dworu Świętego Jakuba, czyli króla angielskiego, by wymienić tych dwóch najważniejszych kontrahentów tego układu, przeciwko Rosji. Ten układ, gdyby został potwierdzony przez Rzeczpospolitą, ratyfikowany, Mógłby, niektórzy historycy przynajmniej taką e, nadzieję rozważają, mógłby co najmniej zmniejszyć skutki uzależnienia Rzeczpospolitej od Rosji. No właśnie, ale tu odezwali się hetmani. Raczej zdolność Piotra do sparaliżowania każdej ozdrowieńczej reformy w Rzeczpospolitej wykorzystał do tego czterech hetmanów, którzy wszyscy czterej zgodnie zablokowali układ, mogący pomóc przynajmniej odzyskać suwerenność Rzeczpospolitej a w każdym razie uwolnić ją od moskiewskiej opieki. I układ nie został ratyfikowany, ten układ wiedeński. Za to zaniepokojony tym odruchem, który mógł ratować Rzeczpospolitą, inicjatywą króla i poparciem dla niej części elit Rzeczpospolitej, Piotr I zawiera w następnym roku, w 1720, najbardziej złowrogi Istotnie wart zapamiętania układ w naszej historii, a mianowicie układ z królem w Prusach od 1701 roku. Taki tytuł przyjął elektor brandenburski, czyniąc królewca swojej stolicy, dzisiejszego Kaliningradu, królewską stolicę, tytułując się królem. Otóż król Prus i imperator rosyjski, imperatorem ogłosi się w 1721 roku, Piotr I podpisują układ, w którym zobowiązują się wzajemnie uczynić wszystko, ażeby Rzeczpospolita nie podniosła się z upadku. Krótko mówiąc, żeby nie dokonała żadnej reformy wewnętrznej. Tego rodzaju układ między dwoma wyrastającymi już do roli najważniejszych sąsiadów i jednocześnie zagrożeń dla Rzeczpospolitej, Taki układ oznaczał de facto wyrok śmierci na Rzeczpospolitą, śmierci być może powolnej, rozłożonej w czasie, ale nie pozwalającej na jakąkolwiek trwałą regenerację, na wzmocnienie Rzeczpospolitej. I to jest najważniejszy skutek tej tragicznej wojny północnej. Ale czy już wtedy myślano o podziale Polski, skoro z jednej strony ze wschodu car Piotr I, a z zachodu Fryderyk Wilhelm? W naszej historii propozycje podziału Rzeczpospolitej czy państwa polsko-litewskiego pojawiają się co najmniej od początku wieku XVI od układu cara Wasyla III z Albrechtem Hohenzollernem z 1517 roku. Ale poważnego charakteru Nabierają one dopiero w czasach potopu. Wtedy akurat Rosja w tym słynnym, a raczej niesławnym traktacie rozbiorowym zawartym w Radnot nie brała udziału. Na początku wieku XVIII, po wojnie północnej w szczególności niszczącej dodatkowo Rzeczpospolitą, koncepcje rozbiorowe zaczynają przybierać charakter coraz bardziej niepokojący. No bo Rzeczpospolita traci możliwości obrony przed takimi scenariuszami. Ich odwleczenie w czasie już nie tylko wydaje się zależy od niej, ale zależy od układu sił zewnętrznych. I tak było właśnie w czasie pierwszych rozmów o rozbiorze, które zainicjował Nowy Król w Prusach, kiedy gościł u siebie Piotra I. I wtedy Piotr odpowiedział na propozycję okrojenia Rzeczpospolitej, nie likwidacji. Królowi Pruskiemu zależało na Pomorzu przede wszystkim, na Gdańsku, Toruniu. I proponował Piotrowi, trochę tak jak pan Zagłowa, proponował królowi szwedzkiemu, kiedy ten oblegał Zamość, Niderlandy. No, król Pruski był wtedy po prostu dużo słabszy od cara, ale proponował carowi, żeby ten też sobie wziął co zechce z Rzeczpospolitej, jeśli tylko pozwoli królowi Pruskiemu zabrać Pomorze. Na no, co Piotr odpowiedział: es sei nicht praktikabel, co w jego portowej Niemczyźnie znaczyło, to nie jest praktyczne. Piotr uznał, że może kontrolować całą Rzeczpospolitą, więc po co ma się nią dzielić z Prusami? Prusy, owszem, mogą być wygodnym partnerem, ale panem nad Rzeczpospolitą jest tylko Piotr, jest tylko Rosja. Ale rozbiór na razie nas nie interesuje. Aby realizować tę politykę skutecznie, czyli paraliżować od wewnątrz Rzeczpospolitą i utrzymać wpływy rosyjskie, musiał umacniać Piotr, Nieufność obywateli, szlachty do króla. I tu właśnie wraca raz jeszcze kwestia rozbiorowa. August II, który na pewno nie może być bohaterem polskiej historii w sensie pozytywnym, ale często przedstawiany jest gorzej niż w rzeczywistości, także za sprawą propagandy rosyjskiej. Ta bowiem wykorzystała snute owszem przez Augusta II plany okrojenia Rzeczpospolitej w taki sposób, ażeby on wyniósł z tego okrojenia podzielenia się z niektórymi sąsiadami kawałkami Rzeczpospolitej, żeby on wyniósł swoje panowanie w Inflantach, jakiś kawałek ziemi bliżej Saksonii. Ten plan, w którym pośredniczyli żydowscy, wielcy bankierzy służący dworowi Augusta II, został natychmiast ujawniony przez Piotra I jako swego rodzaju niemiecko-żydowski spisek przeciwko Polsce, przed którym chroni Polskę Rosja. I tak to zostało przedstawione szlachcie, że oto na niepodległość Polski dybie tylko jej własny król, co poniekąd zawierało ziarno prawdy. Te plany zaczęły krążyć w umyśle Augusta II po fiasku pomysłu wspólnego z Rzeczpospolitą uniezależnienia się od Rosji, to znaczy po fiasku Paktu Wiedeńskiego. A Piotr to wykorzystał, żeby powiedzieć jeżeli ktoś chce rozbioru Polski, to tylko wasz król, a ja, car rosyjski, jestem jedynym gwarantem, dobrotliwym opiekunem waszego dobra. Ten wątek owej propagandy, że oto Rosja jest jedyną, bezinteresowną właściwie opiekunką Polski i chroni ją przed zupełną zagładą, no jakoś trwa, mam wrażenie, do dzisiaj w umysłach niektórych. Piotr I zdążył zbudować jeszcze swój Rzym, czyli Petersburg, a zmarł w 1725 roku. Czy August II odetchnął? August II był już człowiekiem starym, schorowanym przez swój wyjątkowo niezdrowy, nazwijmy to delikatnie, tryb życia. Zmęczonym także tą szarpaniną z Rzeczpospolitą, w której... Rzadko była racja po jego stronie, ale trudno powiedzieć, że wyłącznie zawsze tylko on chciał szkodzić Rzeczpospolitej. Szarpanina wewnętrzna, klęska rozmaitych planów, które w ciągu już blisko 30 lat swojego panowania przedstawiał i z których wszystkie legły w gruzach, to pozbawiło Augusta II innych już planów poza jednym. Zapewnić sukcesję swojemu synowi. No, w Saksonii ta sukcesja była naturalna, bo tam była monarchia dziedziczna, ale w Rzeczpospolitej trzeba było wygrać elekcję. Żeby wygrać te elekcje nie można było zrazić sobie całkiem Rosji. Wiadomo było, że Rosja w roku 1725 w roku śmierci Piotra I jest krajem o nieporównanie większej sile militarnej i nieporównanie większej sile wpływu na Rzeczpospolitą niż była w czasie elekcji Augusta II w 1797. A więc no, raczej nie drażnić Rosji, nie drażnić Austrii, nikogo nie drażnić, próbować zapewnić sobie przychylność obcych dworów dla sukcesji syna przyszłego Augusta III. Do tego chyba można sprowadzić linię polityczną Augusta II ostatnich lat jego życia. Rosja tymczasem po śmierci Piotra I, mimo że nie były ustabilizowane w niej rządy, bo najpierw objęła tron po nim kobieta, jego druga żona Marta Skawrońska, która przybrała imię Katarzyny I jako imperatorowa w 1725 roku obejmująca tron. Panowała tylko ponad dwa lata. Bardzo energicznie poczynała sobie, miała plany ofensywne, chciała prowadzić ofensywę zbudowanej przez Piotra floty w kierunku Danii, cieśni bałtyckich, co spotkało się z kontrakcją Anglii, Rosja była już postrzegana wtedy w Europie Zachodniej jako główne mocarstwo Europy Wschodniej i zagrożeniem dla przewagi mocarstw zachodnich, czyli Anglii z jednej strony, czy Francji z drugiej, w tej grze o przewodnictwo nad kontynentem. Tutaj śmierć Piotra nie zmienia tego, a właściwie panowanie jego następczyń utrwali tę rolę Rosji jako nowej wielkiej potęgi, która jest postrzegana z respektem, pomieszanym ze strachem. Nie tylko w Warszawie, ale także w Paryżu czy w Londynie, że nie wspomnę o Wiedniu traktowanym przez Rosję raczej jako partnera ze względu na wspólne interesy w walce przeciwko Turcji. Po śmierci Katarzyny na krótko obejmuje tron Piotr II, wnuk Piotra, który... Zmarł na ospę w wieku 15 lat. Po nim w 1730 roku na dłużej już obejmuje tron Anna Iwanowna, córka tego nieszczęsnego, niepełnosprawnego umysłowo Iwana, przyrodniego brata Piotra, która będzie panowała przez 10 lat między 1730 a 40. Rokiem. W dużym stopniu zniemczona, ulegająca wpływom otoczenia niemieckiego, zadebiutowała na tronie rosyjskim od szczególnego aktu podeptania prób narzucenia ograniczenia władzy carskiej, prób, z którymi wystąpiła elita arystokratyczna Rosji, ród Dołgorukich przede wszystkim. To był moment, rok 1730, który wielki polski historyk Władysław Konopczyński nazywa... Ostatnim momentem polskiego wpływu ideowego na Rosję, ponieważ ten ród arystokratyczny Dołgoruków powoływał się właśnie na wolności szlacheckie, wolności arystokratyczne, moglibyśmy to inaczej nazwać, które powinny być formalnie potwierdzone, żeby car nie mógł wszystkiego, żeby... Sarowa, imperatorowa nie była absolutną władczynią życia i majątków swoich poddanych, ale aby podzieliła się władzą ze swego rodzaju oligarchią arystokratyczną, gwarantując jednocześnie pewne podstawowe prawa, nawet nie tyle obywatelskie, ile po prostu ludzkie, bodaj części swoich poddanych prawa, których w Rosji wcześniej żaden z poddanych nie miał. Ten moment odwołania się do przykładu polskiego, trochę szwedzkiego, został przecięty dosłownie szablą, ponieważ Anna Iwanowna przy poparciu większości szlachty rosyjskiej pocięła szablą przedłożony jej przez dołgorukich dokument i przy pomocy swoich niemieckich doradców przystąpiła energicznie do dalszego osłabiania Rzeczpospolitej.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 Dorota Truszczak polecam i do usłyszenia.